Odcinek 17 Inicjatywą wydania w 1942 roku Staraniem Przyjaciół książki Antoniego Błońskiego Wracamy nad Odrę został początkowo zaskoczony i widać było, że podstaw historycznych i etnograficznych dla granic zachodnich nie rozumiał zbyt dobrze, ale natychmiast docenił gospodarcze i strategiczne znaczenie koncepcji oparcia Polski o Bałtyk i Odra. Walka o te granice, rzecz jasna, potoczyć się musiała głównie z Anglikami i zawsze silnym wpływem Niemców na Waszyngton, w szczególności i oczywiście z tymi niespodziankami, które taiła w sobie polityka londyńskiej City, polityka Churchilla. Sądzić wypada, że rachuby generała Sikorskiego na pomyślny obrót stosunków z Moskwą wynikały z przekonania, że w walce tej uzyska całe poparcie Stalina. Balansowanie pomiędzy wschodem a zachodem, czyli w praktyce z Niemcami, jak już Polacy sprawdzili, nie mogło przynieść nic innego, jak nowy rok 1939. Będzie pan moim ambasadorem w Moskwie, mówił mi wcale nieżartobliwie generał Sikorski przy omawianiu takich perspektyw. Najwidoczniej miał dość krętaczy. W każdym razie szef rządu i naczelny wódz nie musiał odkrywać swoich kart byle komu, ani też rozwałkowywać trudności, z którymi przyjdzie mu się spotkać. Jego oświadczenia na temat uspokojenia stosunków w armii i o sojuszniczych przyrzeczeniach Churchilla i Roosevelta nie mijały się z prawdą formalnie, ale oczywiście nie mogły przedwcześnie zdradzać zmiany kursu. W dzienniku generała Alana Bruka, szefa brytyjskiego sztabu generalnego, jest w dniu 15 lipca dramatycznie brzmiący zapis o Sikorskim, że był jedynym człowiekiem, który chciał ustalić najbardziej obiecujące stosunki ze Związkiem Radzieckim. Ale Brooke, jak wielu innych, nie zdawał sobie z tego sprawy przedtem, zauważa Erwin. Churchill do tych wielu innych z pewnością nie należał. Powrót do domu W Kairze zdecydowano odłożyć powrót do Londynu. Dnia 29 czerwca korespondent Reutera telegrafował, że generał Sikorski spędzi jakiś czas na wypoczynku. Mowa była o sanatorium w Luksorze. Zaledwie jednak agencje rozgłosiły tę wiadomość, Nadeszła depesza od Churchill'a. Doręczono ją generalowi 30 czerwca podczas śniadania u Lorda Majna. Telegram brzmiał Jestem zachwycony, dowiadując się od Casey'a, o generalnym sukcesie pańskiej wizytacji. Byłbym rad powitać pana w domu. Według Sikorskiego Churchill wyraził w depeszy sugestię, że to Londyn stanowić winien dla generała Sikorskiego home, dom, właściwe miejsce zamieszkania i siedzibę jego rządu. Sikorski czuł w tym jakby przestrogę: nie szukaj domu innego. Przystawiony do Sikorskiego pułkownik Kazale pilnował w podróży do Związku Radzieckiego, aby z rąk Churchilla nie wymknęła się przypadkiem karta polska. A minister Iden sekundował mu, niwelując zabiegi Sikorskiego w Ameryce. Bo pamiętajmy, że na przełomie lat 1941-42, po powrocie ze Związku Radzieckiego, gdzie Sikorskiego przyjęto naprawdę, jak to się mówi, po królewsku, Towarzyszący naczelnemu wodzowi szef sztabu, generał Klimecki, mówił, że, kto wie, być może cały sztab z rządem emigracyjnym przeniesie się wkrótce do Moskwy lub Kujbyszewa. Pułkownik Kazale uczynił wiele, żeby do czegoś takiego nie mogło dojść. Churchill musiał mieć Sikorskiego u siebie, do własnej dyspozycji, jako atut. W ogóle zaś Londyn, ów hołm generała, przecież już od kilku tygodni karmił Sikorskiego złą prasą, gdyż postanowiono Sikorskiego ugiąć. W trzy lata później tenże Churchill ogłosi w Fulton rodzaj krucjaty przeciwko Moskwie ale tymczasem będzie udawać wiernego sojusznika Związku Radzieckiego. Będzie Polaków łamać. Generał Sikorski nie wiedział, że wyzbywając się anglosaskiej kurateli i szukając rozstrzygnięcia polskich spraw w bezpośrednich rozmowach na Kremlu, tym samym staje przeciwko dalekosiężnym planom Churchilla i anglosaskiej finansjery. Musiał w każdym razie działać dyplomatycznie, a szczególnie nie płoszyć przeciwników polskich. W rozmowach usiłował ich rozbroić, argumentując, a niekiedy przyrzekając wichrzycielom nowe funkcje. Był bowiem Sikorski przeciwnikiem stosowania na emigracji twardej ręki. To generał Anders przekazał do więzień radzieckich Kilkuset podwładnych, przeważnie pod fałszywymi zarzutami lub nawet bez ich sformułowania. Sikorski nie uważał za wskazane korzystać z więzień brytyjskich. Dla przykładu, iście hitlerowski karny obóz śledczy Wokterader, założony bez jego wiedzy, został przez niego natychmiast zlikwidowany. Pisałem o tym w pamiętniku, wbrew rozkazowi. W jakim stopniu generał Sikorski był przygotowany do zamierzonych w Moskwie rozmów, trudno mi powiedzieć, ale w każdym razie nie był to już Sikorski przedwojenny, ograniczony murem swoistej filozofii ziemiaństwa i mieszczaństwa. Wychodził z dawnych ramek stopniowo. Poddaną mu myśl posłużenia się psychologiczną teorią prawa profesora Leona Petrażyckiego w doktorskim przemówieniu na Uniwersytecie St. Andrews przyjął generał Sikorski od razu, a przecież teoria ta stanowiła wyraźne przejście od zasad uświęconych tradycją do normowania prawa jako funkcji w zmiennej psychice nowych społeczeństw. Poza tym, dobrze nam się rozmawiało, wspominał o Stalinie. Na moją uwagę, że w rozmowach na Kremlu będzie biedny, bo tamtych ludzi nie zna, oni zaś dzięki swojej wiedzy polityczno społecznej będą go widzieli na wskróś, zażądał wyjaśnień i lektur. Cóż, mogłem mu wówczas zakomunikować, poza tym, co niegdyś przejąłem od Plechanowa i Kałdziego. Z lektur tych i późniejszych, dostarczyłem generalowi między innymi powielony francuski tekst policera o materializmie oraz Parę Broszur Lenina. Rzecz jasna, przystawieni do generała obserwatorzy. Musieli się gorszyć tym, że generał nie ogranicza się do swego różańca i do pouczeń Churchilla. Biorąc ogólnie, generał Sikorski, osobiście komunizmowi przeciwny, w rozmowie ze mną przyznawał mu pełne prawo ewentualnej reprezentacji w przyszłym sejmie i rządzie, a poza tym sztuka i praktyka wojenna wpoiły mu realizm w ocenach i w działaniu. Na razie miał przed sobą pilne zadanie reorganizacji dowództw i uporządkowania stosunków w instytucjach rządowych. Dalsze rozmowy polityczne, prowadzone z pozycji już wzmocnionej, obiecywały skutki lepsze niż dotychczas, kiedy był obiektem nacisków kierowanej przez Downing Street opinii brytyjskiej, a z drugiej strony – Faworyzowanej przez Churchilla kliki Andersowskiej. Zagłębiając się na nowo nie bez oporów w te ciemne sprawy, wciąż przypominam sobie moją matkę, która zetknąwszy się z działaniem o charakterze szelmowskim, mawiała no, no, ładne rzeczy. Kusi mnie teraz przedstawienie dwóch brytyjskich generałów. Jednego, który asystował Sikorskiemu przy odlocie z Kairu oraz drugiego witającego naszego męża stanu i następnie żegnającego go na lotnisku w Gibraltarze. Pierwszy z nich prezentuje się sam własnymi słowami według relacji Thompsona-Mundina. A więc poznajmy generała Bowmenta Nesbita do roku 1941 szefa centrali Intelligence Service. W 1942 pełnił on obowiązki atasze wojskowego w Waszyngtonie. Wreszcie w 1943 roku, już w okupowanym Kairze, był oficerem łącznikowym pomiędzy ministrem stanu Casey'em a marszałkiem Lordem Wilsonem, dowódcą sojuszniczych sił zbrojnych na Środkowym Wschodzie. Bowman Nesbitt koordynował wówczas wszelkie sprawy kontyngentów sojuszniczych, czyli brytyjskich, polskich, jugosłowiańskich, greckich i francuskich. Właśnie Nezbit towarzyszył generałowi Sikorskiemu służbowo i swojemu przyjacielowi, pułkownikowi Kazaletowi, prywatnie, aż na lotnisko pod Kairem. Był też świadkiem długich przygotowań do startu. Twierdzi on m.in., że od Sikorskiego i Andersa słyszał o wygladzeniu ich wzajemnego stosunku. A cóż innego mógł odpowiedzieć Sikorski na pytanie Anglika, który i tak wiedział zbyt wiele i który prosto z lotniska wrócił pocieszyć chorującego w hotelu generała Andersa. Ciekawsze są zanotowane przez Thompsona wywody Nesbita na temat insynuacji Chochuta. Przypominają argumenty z sali sądowej. Oto ich streszczenie. Osobisty sekretarz i doradca premiera Churchilla, Lindemann, nie mógł odegrać złowieszczej roli przypisywanej mu przez Hochhuta. Nie mogło się to odbyć bez wiedzy Churchilla, albowiem Churchill, nawet chcąc Sikorskiego uśmiercić, musiałby działać w porozumieniu z ministrem Idenem, albo też, omijając go, zwrócić się do szefa Intelligence Service. Ten zaś, przebywając stale w Londynie, musiałby dla wykonania wyroku wysłać kogoś do Gibraltaru. Czyli, jak z tego wynika, Churchill nie mógł dysponować osobiście. Zresztą Churchill zawsze dawał ludziom szansę, bo, dla przykładu, Chcąc zniszczyć flotę francuską w Oranie, nie wysłał przeciwko niej nurków z torpedami, lecz wpierw postawił admiralowi Derlanowi warunki. Poza tym generał Sikorski mógł być zlikwidowany tylko sam jeden, po co tyle ofiar. Na przykład Sikorski mógł zginąć podczas swojej podróży na środkowym Wschodzie. Były sposobności do załatwienia takiej sprawy również w Kairze, co jednak wymagałoby likwidacji wykonawców, żeby nie mieć świadków Fachowo brzmią te wywody Święta racja, argumenty miażdżące, owszem, tylko co do tej floty w Oranie musimy zrobić poprawkę Churchill dawał jej szansę, bo pragnął włączenia jej do Royal Navy. Dawał szansę, ale z rachuby, nie pod poddyktando swojego lwiego serca. Broniąc dalej Winstona Churchilla, zresztą również pilota prychala, a mimochodem generała Andersa, Bowman Nesbit całkiem niespodziewania najżarliwiej przemawiał na rzecz drugiego z generałów którego tu trzeba zaprezentować Mianowicie gubernatora Gibraltaru Maisona McFarlane'a Podobnie jak Churchill Uchodził on za wielkiego i serdecznego przyjaciela Sikorskiego Był to człowiek bardzo niezależny Działający odruchowo I nie uznający nawet świętości rozkazu Nawiasem Bowman Nezbit. Dodaje, że McFarlane został po wojnie posłem z ramienia Labour Party, ostatecznie zrywając z Churchillem. I wreszcie, na podobieństwo Komisji Gibraltarskiej, która zajęła się głównie rehabilitacją pilota Prychala, general Baumend Nezbit tak kwalifikuje generała McFarlane'a. Nie mogę uwierzyć, ręczę moim życiem, że nie mógłby on być wciągnięty w morderstwo takiego przyjaciela i sojusznika jak Sikorski. A przedtem, faktycznie, gdyby istniał spisek dla zlikwidowania Sikorskiego i gdyby Londyn chciał, żeby to wyglądało na wypadek, to jedyną osobą, której nie należałoby do sekretu dopuścić, byłby Mason McFarlane. Z taką opinią można się zgodzić. Generała Noela Maisona McFarlane'a w 1941 roku wojskowego attaché w Moskwie spotykałem w Związku Radzieckim, gdzie kiedyś spożyliśmy razem obiad. Był to typowy przedstawiciel mentalności brytyjskiej, przy tym wysoko postawiony w hierarchii intelligence service. W obejściu nader towarzyski posiadał ogromną bystrość, ale szczególnie mógł zdumiewać ambitną cierpliwością, z jaką znosił przychodzeniu dotkliwe bóle krzyża, skutek wypadku z autem. Określiłem go wtedy w duchu jako człowieka bardzo bezwzględnego i wielkiego ryzykanta mimo pozorów opanowania. Także i w jego dobrodusznej przystępności czaił się drapieżnik. Zamiłowaniem McFerlina było polowanie. Strzelać lubił nade wszystko. Potwierdziło się to po wielu latach, kiedy Irwin zdołał dotrzeć do jego pamiętnika. Otóż McFerlin, jako pułkownik i brytyjski atasze wojskowy w Berlinie podczas Anschlussu, zupełnie poważnie co stwierdza jego córka, pani Mona, mcferlin Hall, zamierzał ustrzelić Führera III Rzeszy. Doprowadzała go wtedy do desperacji pojednawcza wobec Hitlera polityka rządu brytyjskiego. Nawoływał do akcji drastycznej. Plan miał następujący. Pułkownikostwo McFerlinowie mieszkali przy Charlottenburger Szusy Zaledwie o jakieś 100 jardów od trybuny, gdzie Hitler zwykle odbierał wielkie defilady i holdy ludności. Pułkownik MacFarlane obliczył sobie, że posłużywszy się karabinem z lunetą i tłumikiem, mógłby oddać całkiem dobry strzał z podestu odległego o 30 stóp od okna w Łazience. Dowodził wtedy, że wojskowe fanfary i marsze oraz huralne hail tłumów zagłuszą słaby odgłos wystrzału. Córka generała pamięta, że ojciec jej przemyślał to wszystko z wszystkimi detalami. Był on przekonany, że ze śmiercią Hitlera przepadnie nazizm, co uratuje miliony istnień, a również uważał, że Hitler już całkowicie sobie zasłużył na śmierć Jednakże Whitehall i Westminster czyli rząd i parlament nie dopuściły do strzeleckiego popisu oświadczając myśliwemu że byłoby to niesportowe Tak więc ministrom i dopuszczonym do sekretu członkom parlamentu udało się zahamować świetnego sportsmena-myśliwca Argumentem, który rzeczywiście mógł do niego przemówić. Do tego sportowca leciał w gościnę generał Sikorski. Pasażerów było dziesięciu: generał Sikorski, jego szef sztabu generał Tadeusz Klimecki, pułkownik Andrzej Marecki, porucznik marynarki Józef Ponikiewski, sekretarz premiera Adam Kulakowski. Zofia Leśniowska, komendantka pomocniczej służby kobiet i szyfrantka, pułkownik Wiktor Kazale, poseł do Izby Gmin, oraz trzech Anglików nienależących do Świty Sikorskiego. Byli to brygadier Whitley z szefostwa wywiadu na Indie oraz oslonięci tajemnicą panowie Locke i Mr. Pinder. Reuter podawał, że Lok był przedstawicielem transportu wojennego w Zatoce Perskiej. Prócz nich sześciu członków załogi, Wszyscy, prócz pierwszego pilota, mieli ponieść śmierć. Niejaki pilot Masy leciał tylko do Gibraltaru, skąd udawał się na Maltę, więc nie był uczestnikiem fatalnego startu. Świadectwa wszystkiego, co działo się w Gibraltarze w dniach 3 i 4 lipca 1943 roku pozostawili porucznik Ludwik Lubieński i generał Mason McFarlane. Przy tym od Lubieńskiego mamy takie relacje. Raport jego z 20 lipca, przesłuchanie przez sędziego Cypriana z 9 grudnia, oraz to, co opowiadał Irvingowi i Thompsonowi. Generał McFarlane sporządził także raport oficjalny z błędami oraz to i owo powiedział lub napisał m.in. do pani Heleny Sikorskiej oraz do swojej córki. O przebiegu wizyty i katastrofy mówią prócz nich także liczni świadkowie, niektórzy po wielu latach, wreszcie i sam prychal, odnaleziony w 1967 roku aż w Kalifornii. Komunikaty oficjalne Brytyjczyków nie mają większego znaczenia, chyba tylko to, że starają się różne okoliczności przemilczeć i w ogóle całą sprawę zakłamać. Dużo więcej mówią wiadomości z prasy, których nie upilnowała cenzura. Myśląc o możliwości sabotażu, Zadajemy sobie pytanie, czy poza rządem brytyjskim istniały jakieś inne działające siły, za które rząd nie był odpowiedzialny, do których się nie przyznawał, przynajmniej oficjalnie. Otóż organizacja taka istniała. Nazywała się Special Operations Executive i czerpała fundusze od magnatów londyńskiej city. Pomimo zniszczenia jej archiwów, sporo o niej wiadomo. Przez jakiś czas jej szefem był general Gabinz, o którym ludzie mówią z sympatią. Miała i wielu nieciekawych moralnie funkcjonariuszy, jak pułkownik Heysel, syn Maklera i kupca z Gdyni, specjalista od spraw polskich. Organizacja pracowała na terenach zajętych przez nieprzyjaciela. Zadania miała różne – Wywiad, sabotaż, dywersję, niszczenie obiektów mających znaczenie dla wojny oraz likwidację wskazanych osobistości. Special Operations Executive popierała też ruchy oporu, ale tylko te z nich, które szły po linii polityki brytyjskiej. Tak na terenie okupowanej Francji szła przeciwko organizacji De Gola okresowo popierając komunistów, ale oczywiście chodziło tu o dywersję przeciwko ruchowi wolnych Francuzów, a nie o jakąś sympatię dla ich rywali. Jeden z wybitnych oficerów tej nieoficjalnej służby, Bickham Sweet Scott, ujawnił po wojnie to, na co uzyskał pozwolenie szefów old firm, pozostałego jąderka dawnej Special Operations Executive. Książka jego Baker Street Irregular daje pewne pojęcie o pracy tej służby tajnej, która uzgadniała swoje poczynania nie wprost z Churchillem czy Edenem, lecz być może z Lordem Beaverbrookiem, ministrem i magnatem prasowym. Zresztą rozeznania w dżungli olbrzymich interesów i podlej malostkowości, jaką był i jest Londyn, Latwe nie jest nawet dla tamtejszych historyków. Tak więc premier brytyjski mógł każdorazowo zrzucić odpowiedzialność na konspiracyjną organizację posiadającą swoistą autonomię, a poza tym, jak to w takich okolicznościach bywa, mogła też ona postawić rząd wobec faktu dokonanego. Ciekawa jest tu zresztą argumentacja obrońców Churchilla, zawsze idąca po tej samej linii, co wywody Baumenta Nezbita. Hrabia Lulu, podobnie jak książę Lubomirski, książę Massalski i wielu innych przedstawicieli polskiej arystokracji czy ziemiaństwa i plutokracji, z samej natury rzeczy, nie tylko jako były sekretarz ministra Beka, ciążył ku brytyjskim konserwatystom i anglosaskiemu urządzeniu Europy szedł więc z generałem Andersem a przy końcu wojny służył generałowi Macfarlane'owi kiedy ten objął stanowisko w Italii Cóż taki anglofil mówi o ewentualnej odpowiedzialności Churchilla dowodzi że ludzie z Oldfirm mogliby przecież najłatwiej pozbyć się Sikorskiego w Kairze po co więc zbiorowy mord w Gibraltarze? Ale porucznik Lubieński oświadczył także, bynajmniej nie jestem dotychczas przekonany, że odpowiedzialny jest Churchill. Twierdzę tylko, że z ogólnoludzkiego punktu widzenia był on zdolny do wszelkich przestępstw wojennych, więc mógłby równie dobrze być zdolny do zabicia Sikorskiego. Harry Norton, polityczny doradca McFarlane'a i posiadacz rządowego szyfru, uważa za śmieszny nonsens podejrzewanie McFarlane'a czy Idena o skazanie na śmierć Sikorskiego, a na dodatek wszystkich pasażerów. Lord Chandos wyraża swoje oburzenie na Chuchuta, stwierdzając, że gabinet brytyjski, którego był członkiem, nie nakazał likwidacji Sikorskiego oraz dwóch członków parlamentu i tuzina osób niewinnych. Powtarza się więc muta uparta, gdyby nawet, to Churchill czy ktoś inny nie musiałby skazywać na śmierć osób towarzyszących generałowi Sikorskiemu. Sprzątnąć jednego było prościej i bez tylu ofiar. Chyba i tego próbowano w Montrealu. Cóż, nie wyszło, ale sedno sprawy tkwi gdzie indziej. Jest jasne, że na usunięciu generała Sikorskiego mogło zależeć ewentualnemu rywalowi tak niecierpliwie czekającemu na zajęcie pozycji opróżnionej. Natomiast nie wystarczałoby to brytyjskiej racji stanu. Nosicielem myśli politycznej polskiego premiera był także pasażer inny, najwierniejszy i najbardziej dyskretny sekretarz, jakiego można sobie wyobrazić, mianowicie Adam Kulakowski. Czarna, duża, podobna do torby teka, którą piastował nieraz przykuwając ją do ręki, zawierała przynajmniej trzy dokumenty spośród innych, które też należałoby jakoś z rąk polskich wydrzeć. Najważniejsze były tajny polsko-angielski protokół o nienaruszalności granic, dokument o dawnym zobowiązaniu Roosevelta w tejże sprawie i zapis o honorowym zobowiązaniu udzielonym Sikorskiemu przez króla w Buckingham Palace.